Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Czarnów, Wierzbno, Borowina i Kawęczynek położone są w części lasu chojnowskiego należącego niegdyś do dóbr Kawęczyna oraz Chylic. Wyrąbano go stosunkowo późno, bowiem dopiero w połowie XIX wieku rozpoczęło się tu osadnictwo. Wcześniej w tych rejonach leżała jedynie wieś szymanowskich o nazwie Łubna, należąca do dawnej parafii cieciszewskiej. Stąd historia tego skrawka lasu jest zaledwie nieco dłuższa od historii letniska Konstancin, a przy tym w zasadzie nieznana. Założenie Czarnowa odbyło się w postaci charakterystycznej dla kolonizacji holenderskiej, bowiem w oparciu o te same zasady często w pierwszej połowie XIX wieku zakładano nowe osady w Królestwie Polskim. Po zniesieniu pańszczyzny w roku 1807 dla właścicieli dóbr z biegiem czasu okazało się bardziej korzystne utrzymywanie w miejsce płodów rolnych gotówki. Dużo bardziej ekonomiczny stał się model zawierania kontraktów emfiteuzy, czyli dzierżawy, z okresem początkowej wolnizny przeznaczonej na zagospodarowanie terenu. Rozpowszechnił się on w królestwie w latach 1815-1830, gdy nasilony był napływ olędrów. Koloniści olenderscy zakładali wsie nie tylko nad rzekami, lecz również w lasach, które karczowali pod uprawę i osadnictwo. W ten sposób założono niezbyt odległą miejscowość Kąty w powiecie piaseczyńskim, gdzie właściciele dóbr wilanowskich osadzili holendrów. Także pobliski Józefosław powstał jako tego rodzaju kolonia, nazwana przez kolonistów Ludwigsburgiem na początku XIX wieku, a nazwę zmienił dopiero w 1820 roku. W dniu 17 grudnia 1858 roku właściciel dóbr chylickich Julian Czarnowski zawarł z 13 mieszkańcami wsi Wierzbno kontrakt dzierżawy w zapisach i treści identyczny do kontraktów zawieranych z Olendrami. Koloniści otrzymali trzy lata na zagospodarowanie wykarczowanej części lasu, po upływie których mieli zacząć płacić czynsz. Teren oddany w wieczystą dzierżawę określono jako graniczący od wschodu z lasem chylickim od południa ze wsią Łubna oraz lasem chojnowskim, zaś od północy z tymi oboma lasami. koloniści otrzymali także w dzierżawę łąkę graniczącą z łąką stanowiącą własność dworu w Chylicach. Dziedzic zobowiązał się zapewnić im drewno na budowę domów oraz dopomóc w karczowaniu lasu, zaś po upływie trzech lat, prócz wnoszenia czyńszu, koloniści trzy dni mieli obrabiać żniwa dla dworu w Chylicach. Zastrzeżono także, przymus propinacyjny, wskazując, iż alkohol może sprowadzać i zakupywać jedynie z chylic. Zakazano polowań na tych gruntach. Zapisy te były identyczne do zapisów, jakie w dobrach oborskich czynili z osadnikami olenderskimi w tej samej dekadzie po potulitcy. W Czarnowie osiedliło się wówczas jedenastu polskich kolonistów, noszących takie nazwiska jak Kanclerski i Andziak, lecz również dwóch osadników niemieckich Fryderyk Lampard i Gottlieb Stokinger. Stąd i założenie Czarnowa jako kolonii, choć w owym czasie nie używano już w zapisach kontraktu określenia olędrzy. ciekawy przywilej otrzymał jako zdun kolonista Ludwik Dębiński, któremu Czarnowski zezwolił na dobywanie gliny do jego fabryki. Tak długo, jak długo pozostanie kolonistą w Czarnowie. W roku 1867 wraz z realizacją ukazu właszczeniowego rozparcelowano między kolonistów dzierżawione włóki. Tak jak inne okoliczne osady holenderskie Czarnów zmienił się w wieś wyłączoną spod patrimonialnej władzy właściciela tutejszych dóbr, bowiem podporządkowano go utworzonej gminie. A jego wyjątkowość dobiegła końca. Założenie kolonii upamiętniono podczas obchodów 150-lecia wsi. fotokopie kontraktu zawieszając na Placu Sołeckim. Tuż obok znajduje się kamień upamiętniający powstanie warszawskie i rejon Gątyń. W Czarnowie doszło do po wybuchu powstania do starcia z Niemcami, a mieszkańcy wsi wspierali powstańców kierujących się w rejon zgrupowania w Lesie Hojnowskim, o czym można było poczytać na blogu Historia Okolic Konstancina Jeziorny. Czarnów doczekał się zresztą wśród miejscowości gminy Konstancin Jeziorna jednego z najbardziej rozbudowanych wpisów na Wikipedii, traktującego o najnowszych czasach, z których można dowiedzieć się, jak stał się pod koniec XX wieku z zagubionej wśród lasów wsi miejscem, gdzie chętnie odsiedlało się wiele osób.